dzisiaj chcę wam zadać takie bardzo ważne pytanie, które kiedyś w swoim życiu musiałem zadać ja sobie. Bardzo ważne pytanie i chciałbym, żebyście od razu nie odpowiadali na to pytanie. odpowiecie sobie później, ale chciałbym, żebyś zadał sobie dzisiaj pytanie, czy jestem dziedzicem, czy jestem niewolnikiem? Czy jestem dziedzicem, czy jestem niewolnikiem? Pamiętam taką historię, jaką młody chłopak miałem, nie wiem, 17-18 lat, kiedyś tam kopałem w piłkę w pewnym miejscu i wiecie, miałem dwóch kolegów. Ci koledzy pochodzili z bardzo takiej rolniczej, tradycyjnej rodziny, ich ojciec miał wielką rolę i pamiętam, że były takie sytuacje, że ten jeden z chłopaków często spóźniał się do szkoły albo w ogóle nie przychodził do szkoły, a jak przychodził, to był strasznie zmęczony i kiedyś zadałem mu pytania, co jest z tobą stary, czemu ty tak, czemu ty tak wyglądasz w szkole? A on mówi, ponieważ ja wstaję o trzeciej w nocy, idę do pola i robię tam różne rzeczy. Miał też brata. Ale ten brat zawsze był wypoczęty, ten brat zawsze, on trochę inaczej funkcjonował, on się bawił, on, się imprezo on imprezował z nami, on był całkiem innym człowiekiem. I kiedyś tak staliśmy, rozmawialiśmy na ten temat i, i pamiętam, że ten młodszy brat, który tak ciężko pracował powiedział tak. Wiecie co, mi się nie chce tego robić, często jestem zmęczony, ale wiem o tym, że kiedyś to odziedziczę. I mija 20 lat, mija 15 lat, I wiecie, ten chłopak dzisiaj jest razem ze swoim ojcem, prowadzi tą rolę, są jednym z największych gospodarstw tutaj w naszym regionie. A ten drugi brat wyprowadził się do dużego miasta, funkcjonuje całkowicie inaczej. Ale ten młodszy wiedział o tym, wiedział o tym, był pewny tego, że on to kiedyś odziedziczy. Mam takie wrażenie, że w kościele trochę funkcjonujemy podobnie. Trochę jesteśmy niewolnikami, trochę chcielibyśmy być dziedzicami, bierzemy trochę z tego, trochę z tego i potem na końcu wychodzi tak, że jesteśmy zmęczeni, tak właściwie nic nie mamy. Często spotyka się chrześcijan, którzy ciągle narzekają, ciągle i ciągle i ciągle czują jakieś braki, ciągle mówią o tym, czego nie mają, a co chcieliby mieć. I pamiętam, że miałem taki moment po nawróceniu kilka miesięcy, kiedy funkcjonowałem w taki sam sposób, kiedy nic i nic mi się nie podobało, kiedy wydawało mi się, że wszystko mi się należy. Pamiętam wtedy Ania Kłakowska zawołała mnie na rozmowę i mówi, słuchaj Marcin, jest taka książka, nazywa się Syn czy Niewolnik Jacka Frosta. Bardzo was zachęcam do, do przeczytania tej książki. Ale to jest książka, która uwolniła moje życie. To jest książka, która uwolniła moją wiarę. To jest książka, która pomogła zbliżyć mi się do Chrystusa w taki sposób, abym wiedział, kim jestem w Chrystusie. Ty jako dziedzic masz pewność życia na wyższym poziomie. Amen? Ja wiem, że to jest ciężkie. Nie otrzymaliście przecież Ducha Niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz Ducha Usynowienia, w którym wołamy: Abba, Ojcze. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym Duchem, że jesteśmy dziećmi Boga, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Rzymian, 8 rozdział 15, 16. Werset. To, co ma niewolnik do siebie, to to, że niewolnik często nie walczy. Niewolnik nie ma motywacji do tego, żeby walczyć. Niewolnik często jest przygnębiony, jest nie ma celów w życiu. Niewolnik często chciałby po posiadać różne rzeczy, ale nie bije się o to, aby je zdobyć. Zaniedbuje się, żyje z dnia na dzień. Ale Biblia uczy nas o tym, że dziecko Boże, prawdziwy dziedzic, Walczy każdego dnia. Walczy o swoją rodzinę. Walczy o swoje finanse, walczy o swoje życie. Dlaczego? Ponieważ ma powody, żeby walczyć. Jakie są powody naszej walki? To, że wiemy jakie mamy dziedzictwo. Niewolnik może być sprzedany lub kupiony. Wiecie, niewolnikowi to jest bez różnicy, gdzie mieszka. Niewolnikowi jest bez różnicy, w którym domu będzie. Ale jeśli jesteś dzieckiem, jeśli czujesz się dzieckiem, jeśli czujesz się dziedzicem, to masz jeden dom, masz ojca i ten ojciec na pewno Cię nie sprzeda. Ten ojciec na pewno Cię nie zostawi. Ten ojciec Cię nie porzuci. Amen? Pomyślcie o tym. Niewolnik często potrzebuje dyscypliny. Spotykamy takich ludzi, spotykamy ich też w kościele, których zawsze trzeba o wszystko prosić. Ciągle i ciągle trzeba ich prosić. Bracie, zrób to! Jak będę miał czas, to zrobię. Bracie, zrób tamto. Jak będę miał czas, to zrobię. Wiecie co? Dziecko wie, że pra pracuje dla rodziny. Dziedzic wie, że pracuje dla rodziny. Dziedzic wie o tym, że to jest wszystko dla dobra i wkłada w to całe swoje serce. Dlaczego? Ponieważ dziedzic ma inną mentalność. Chciałbym wam powiedzieć o tym, że my jako chrześcijanie funkcjonujemy w dwóch różnych mentalnościach. Funkcjonujemy w mentalności niewolnika i funkcjonujemy w mentalności dziecka i dziedzica. Wszyscy jesteśmy dziedzicami, ale różni nas to, jak o sobie myślimy. Dopóki dziedzic ma mentalność niewolnika, dopóty nic nie odziedziczy. I często spotykamy się z taką frustracją w różnych miejscach. Często spotykamy się z takim niezrozumieniem. A dlaczego ja tego nie mam, skoro inni to mają? Dlaczego jestem taki biedny? Dlaczego jest mi tak źle w życiu? Dlaczego tak? Dlaczego tak? Żeby zostać w Polsce lekarzem i zarabiać z, prywatnej, z prywatnych posług lekarskich, ile trzeba lat się uczyć? Dajmy 8 lat. 10-12 lat. Przez 15 lat pracuję za pół darmo. Poświęcasz swoje życie, poświęcasz swoją młodość, idziesz na takie studia, to ty wiesz o tym, że ty się tam nie pobawisz. To nie jest AWF, że pójdziesz i, i wiecie, co tydzień imprezka. Ty wiesz o tym, że musisz coś poświęcić. I często potem, nie znając ich drogi, nie wiedząc o tym, co poświęcili, nie wiedząc o tym, co oni zrobili po to, aby być w miejscu... Siadamy przed naszymi telewizorami, widzimy różnych ludzi, którzy coś posiadają i wydaje nam się, wow, im to na pewno z nieba spadło. Tymczasem ludzie, ludzie naprawdę walczą o wszystko dzisiaj. To musisz walczyć. Jako dzieci nie woli diabła, który ciągle i ciągle będzie pchał nasze głowy, że musimy być biedni, że jesteśmy beznadziejni, że do niczego się nie nadajemy. Musimy się od tego uwolnić. Możesz żyć w dobrym zdrowiu przez całe życie. Amen. To jest doskonałe dziedzictwo, które dostaliśmy dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, abyśmy my mogli żyć. Ale możesz chodzić i mówić, jutro będę chory. Spotykacie takich ludzi? Będę chory. Mi się na pewno coś wydarzy. Możesz żyć w dobrym zdrowiu przez całe życie. Możesz być bardzo zamożnym człowiekiem. Możesz. Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek, chrześcijanin musi być biedny. Bzdura. Kompletna bzdura. Możesz służyć Panu Bogu. Możesz Mu służyć. Nikt i nic nie jest w stanie Cię wyrwać ze służby. Nic i nikt nie jest Cię w stanie wyrwać z tego, co Ty chcesz dla Boga robić. Ludzie mogą mówić, że nie, nie nadajesz się do tego. Ale jeśli On Cię postawi w pewnym miejscu, to Ty jesteś w stanie Mu służyć. Możesz służyć Panu Bogu. Jedną z najważniejszych, które kocham. Możesz być wolny w Chrystusie. Możesz być wolny w Chrystusie i możesz korzystać z tej wolności. To jest doskonałe dziedzictwo. My musimy wiedzieć, czego to dziedzictwo dotyczy, żeby nam się nie wydawało, że to chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Nasze dziedzictwo jest o wiele, wiele większe. Nasze dziedzictwo dotyczy choćby obietnic. Istnieje w Biblii około 8 tysięcy obietnic, które pozostawił nam, Bóg zostawił swoim dzieciom. I wiecie co? I każda z tych obietnic jest faktem, i amen! Dlaczego? Ponieważ z faktami się nie dyskutuje. On nas nigdy nie zawiedzie. On jeśli coś obiecuje, to tak będzie i amen, i kropka, fakt, koniec, skończone. Niektórzy pytają, dlaczego u mnie w życiu coś nie działa? Powiem Ci dlaczego. Ponieważ ci, którzy zadają złe pytania, dostają złe odpowiedzi. Słuchajcie, jeśli masz dziecko, to Ty wiesz o tym, że dziecko nie pyta, dlaczego na stole nie ma jedzenia. Dziecko nie pyta, tato, dlaczego na stole nie ma jedzenia? Tym, jak przyjdzie, przybiegnie do mnie i powie, tato, gdzie jest lodówka? Dziecko nie pyta, dostanę prezent na święta? Tylko dziecko przychodzi i mówi, kiedy będę mógł go otworzyć? W swoim życiu musimy nauczyć się zadawać dobre pytania. Wszyscy ci, którzy mają mentalność dziecka Bożego, rozumieją inaczej. Dla nich nie jest to kwestia czy, ale to jest kwestia kiedy. Nie czy Pan Jezus przyjdzie powtórnie tutaj do nas. Nie czy przyjdzie. Czy będzie miał ochotę na to, żeby do nas paść. Kwestią jest, kiedy przyjdzie po swój lud. Kiedy. Obietnice wnoszą do naszego życia bardzo ważne łaskę życia. Łaska życia to znaczy mieć przyjemność z życia, które Bóg nam dał. Bóg nigdy nie chciał, aby było ono bolesne, by było ciężarem, ale zawsze pragnął dla Ciebie i dla mnie, aby nasze życie było Jego prezentem. Amen? Jest taki piękny werset, może nie każdemu facetowi się spodoba, kiedy Biblia mówi o łasce życia, ale ten werset mówi tak. Podobnie mężowie, we współżyciu bądźcie wyrozumiali, bierzcie pod uwagę, że kobiety są od Was słabsze. Odnoście się do nich z szacunkiem. One przecież wraz z Wami dziedziczą co? łaskę życia, łaskę życia. Życie dla chrześcijanina nie jest przekleństwem, ale łaską. Mam dość chrześcijan, którzy ciągle i ciągle narzekają na swoje życie. Jej, nasze życie jest wspaniałe, dał nam je sam Bóg. Kocham swoje życie, ponieważ pochodzi od Niego. Jest doskonałe, jestem doskonały w Jego oczach. Dlatego kocham to. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mogę żyć. Dziękuję Ci za łaskę życia. A nie, ciągle, czemu czegoś nie mam? Czemu jest mi tak źle? Co to znaczy łaska życia? To jest to, co dostarcza radości, przyjemności, rozkoszy, łagodności, uroku, czułości. Życie jest pełne łaski, przychylności i prezentów. Amen? Amen. Życie nie decyduje nic na Twój temat. To, w jakiej rodzinie się urodzisz, czy urodzisz się w biednej rodzinie, czy w bogatej rodzinie, czy urodzisz się w takich okolicznościach, czy w innych okolicznościach, to nie decyduje nic o twoim życiu. Bo tak naprawdę o twoim życiu decydujesz tylko i wyłącznie ty. Decydujesz to, z jakiego rodzaju życia chcesz czerpać. Z jakiego rodzaju życia chcesz brać. A potem, kiedy już wiesz, co chcesz w swoim życiu. A dobrze by było, żebyś wiedział, co chcesz w swoim życiu. Kiedy wiesz, co chcesz. Wyznaczasz sobie cele, masz wizję tego, gdzie chcesz być za ileś czasu i co robisz? Ty nie masz siły, żeby tam teraz dzisiaj do tego dojść, ale uwalniasz swoją wiarę i idziesz do tego i podążasz za tym, a On Cię będzie prowadził, On Cię przez to przeprowadzi, On Cię tam doprowadzi. Amen? Jeśli czujesz się dziedzicem życia Bożego, to, jest również, to jesteś również dziedzicem błogosławieństwa. I teraz bardzo ważna rzecz. Błogosławieństwo nie, nie tkwi w rzeczach, ale rzeczy są rezultatem błogosławieństwa. Często sobie tak myślimy, że błogosławiony człowiek to jest ten, który dużo ma. Ten, który ma dużo pieniędzy, dużo posiadłości, dużo innych rzeczy, czegokolwiek dużej. Myślimy, że, że on jest błogosławiony. Natomiast błogosławieństwo dotyczy czegoś więcej niż dobra materialne. Błogosławieństwo jest raczej mocą, którą Bóg wkłada w nas i która pozwala nam produkować rzeczy, które potrzebujemy, kiedy potrzebujemy i jakie potrzebujemy. W ilości, jakie potrzebujemy. Amen? To prowadzi nas do, do, do obfitości, do życia w obfitości, o którym mówi Boże Słowo. Jest takie greckie słowo zoe, Używane w Nowym Testamencie, ono jest często tak bardzo wąsko interpretowane, często jest tak bardzo wąsko, wąsko się o nim mówi. Gdy Jezus głosił, wniósł to nowe pojęcie, które zostało przetłumaczone w Biblii jako życie wieczne. Ale to słowo zoe, to nie jest tylko pójście do nieba i życie w niebie. Ono nie dotyczy tylko tego. Pojęcie zoe w Biblii określa jakość życia Bożego jakość Bożego życia. To, w jaki sposób my żyjemy życiem Bożym. Jakość. Pamiętacie drzewo Eden z, z Ogrodu Eden, z Księgi Rodzaju? To drzewo symbolizowało coś więcej niż życie wieczne. To drzewo symbolizowało życie boskie, życie niepodlegające zepsuciu i życie niezniszczalne. Jezus przyszedł, by Jego wieczki miały życie, Zoe, i miały je w obfitości i chcę wam teraz coś powiedzieć możecie się na to obrazić czy nie to może być ciężkie w naszym mentalu, naszym mentalu pokomunistycznym ale chcę wam powiedzieć, że jako dziedzice, jako dzieci Boże mamy prawo do ekstrawaganckiego życia z Nim mamy prawo do tego mamy prawo do tego, żeby twoje życie było błogosławione masz do tego prawo co jeszcze dziedziczymy? Dziedziczymy Boże Królestwo. Jezus nigdy nie poddał się wpływom ludzi. Wręcz przeciwnie, On miał na nich wpływ. Oni odchodzili, odchodzili przemienieni, przechodzili uzdrowieni, wychodzili z różnymi problemami. Gdziekolwiek szedł, On tam przynosił Królestwo Boże. I czytamy, gdyż Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Rzymian 14:7. Dziedziczymy to wszystko. Jesteśmy tego dziedzicami. Dziedziczymy Boży sposób działania, Boży sposób życia. W ten sam sposób, tak jak Jezus, możemy ustanawiać Boże Królestwo wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Możemy to robić. Wszyscy tego potrzebują. Wiecie, potrzebujemy tego w kościele, potrzebujemy tego w domu, potrzebujemy tego w naszej pracy, potrzebujemy tego w szkole, wszędzie potrzebujemy wprowadzać Boże standardy. Boże Królestwo, ale jak to robić? I tu się pojawia nasze zadanie, też. Musimy czytać Boże Słowo. Drodzy bracia, siostry, musimy czytać Boże Słowo. Bez tego nic, ani róż. Musimy napełniać się Jego duchem. Idziesz gdzieś do miejsca, idziesz do pracy, idziesz do szkoły, i wszyscy mają na Ciebie wpływ, a Ty nic nie możesz powiedzieć. Ty nic nie możesz zrobić. Więc najpierw musimy ustanowić Królestwo Boże w naszej głowie, w naszym sercu, abyśmy wszędzie tam, gdzie idziemy, mogli je po prostu rozszerzać, abyśmy mogli przynieść ten pokój, abyśmy mogli przynieść to, co Chrystus, na, od Chrystusa dziedziczymy. Dobre samopoczucie w domu, w szkole, gdziekolwiek jesteś. Jeśli wasze życie nie przynosi wam satysfakcji, satysfakcji musisz ustanowić Boże Królestwo w swoim życiu, a zobaczysz zmiany. Co dziedziczymy? kontrowersyjny, dziedziczymy dobra tego świata. U, Marcin, co to opowiadasz? Jezus przyszedł na świat między innymi, by odzyskać to, co do Niego należało. Jest pewna przypowieść w Biblii, jest tam mowa o, o Chrystusie, Lecz rolnicy zobaczywszy Go naradzili się między sobą mówiąc to jest dziedzic, zabijmy Go, a dziedzictwo stanie się nasze. To jest Ewangelia Łukasza 20, rozdział 14, werset. Ludzie religijni chcieli Jezusa zabić. Dlaczego? By przywłaszczyć sobie Jego dziedzictwo. Dlaczego? Ponieważ oni nie rozumieli tego, co Jezus tak naprawdę ze sobą przynosi. Oni myśleli całkowicie o innych rzeczach. Ale Jezus jednak został wskrzeszony i powiedział, że cała władza Jemu jest przekazana na niebie, ale także i na ziemi. To znaczy, to znaczy, że całe dziedzictwo tego świata, wszystko to, co Pan Bóg, Jego Ojciec stworzył, wszystko należy do Niego. A jeśli należy do Niego, to należy też do Ciebie. To, co najlepsze, to to, że Biblia mówi, że jesteśmy dziedzicami, współdziedzicami Chrystusa. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Wow. To, co jest Chrystusa, należy do nas. To, co jest Chrystusa, należy do nas. Ty się nie musisz za tym ubiegać. Nie musisz biegać za tym, żeby to mieć. Nie musisz biegać za jakąś niezrozumianą mocą, z jakimś niezrozumianym cudem, żeby to tylko mieć. Jako współdziedzice, pomyślcie o tym. Mamy posiadłości na tej ziemi, mamy dobra tego świata, mamy te całe złoto, o którym mówił Mateusz. Mamy to, dlatego ja chcę brać to w całości, nie garść, tylko w całości. Tylko na razie jest to wszystko w rękach tych, którzy nie służą Bogu. Dlaczego? Ponieważ diabeł, on chce ciągle tego używać. Aby nas ciągle kłamać. Aby ciągle nami manipulować. Abyśmy my zadowolali się obecnym życiem. Kto z was jest zadowolony z obecnego życia? Super. Kto z was jest zadowolony z dzisiejszych? Tak, zadowolony. Bóg ma dla ciebie więcej. Bóg ma dla ciebie więcej. Wiecie, zadowolenie jest najgorszym, jest najgorszym, co może nam się zdarzyć. Bo łatwo jest usiąść i być zadowolonym. Ale jeśli chcemy od Boga więcej, jeśli oczekujemy więcej i wiemy, że On ma dla nas więcej, to nasze zadowolenie i spełnienie nie może się ograniczać do tu i teraz. Wiecie, diabeł ciągle delektuje się fałszywymi informacjami, które nam ciągle i ciągle przekazuje. I często z takim właśnie sposobem, z braku wiedzy, z braku tego, co do mnie należy, podejmujemy złe decyzje w naszym życiu. I żyjemy poniżej wyznaczonego przez Ojca standardu. Każdy z nas może prosić Boga o pomysły, które są warte miliony. Ktoś powie amen? Po co? Abyśmy mogli odzyskać to, co swoje. Po co? Abyśmy mogli pozyskiwać tych, którzy jeszcze do Chrystusa nie należą. Chcę wam powiedzieć jedną taką bardzo, bardzo twardą prawdę. Pewnie niektórzy się z tym zgodzą. Żyjemy w takich czasach, że żeby, wiecie, zrobić coś dużego w Polsce i na świecie, potrzebne są duże pieniądze. Niedawno rozmawiałem ze swoim znajomym, który organizuje w Polsce dość duże eventy i podoba mi się jego podejście do tego, po w poniedziałek nigdy nie ma nic. <śmiech> w sobotę robi imprezę. Nigdy nie ma nic, umowę ma podpisaną, zaliczki nie dał a w sobotę wychodzi i wszystko jest zapłacone. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ ten człowiek ma więcej wiary i wie, co do niego należy i wie, jakim jest dziedzicem niż wielu, wielu z nas. Dlatego czasami przez różnych ludzi dzieją się duże rzeczy, ale na to są potrzebne duże pieniądze. Im więcej dużych pieniędzy będzie w rękach chrześcijan, tym lepiej. Amen? Amen. Bóg posiada bogaty pomysł dla swoich, dla swoich dzieci. Źli ludzie ciągle gromadzą rzeczy, które należą do nas. Bóg zachowuje je aż do momentu, gdy weźmiemy je w posiadanie. Przypowieści 13, 22. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom. Teraz słuchajcie. Majątek grzesznika przypadnie sprawiedliwemu. To dziedzictwo jest do naszej dyspozycji. Wiecie, my nie możemy czekać, aż wszystko samo do nas przyjdzie. Jako chrześcijanie mamy tendencję do tego, żeby sobie usiąść w fotelu i modlić się, Panie Boże daj. Panie Boże, fajnie by było, gdybyś dał. Tymczasem, kiedy patrzę na karty Biblii, to widzę, że każdy z bohaterów, który został wywyższony, on się musiał o coś bić. On się musiał bić z samym sobą, musiał się bić z różnymi dziwnymi rzeczami, ale to nigdy nie przychodzi samo. Ponieważ dlaczego? Ponieważ Bóg współdziała z tymi, którzy Go kochają. Bóg współdziała z tymi, którzy coś robią. Dużo powiedziałem o tym. To teraz jak wziąć nasze dziedzictwo w posiadanie? Po pierwsze, Bóg dysponuje strategią. Wiecie, Bóg jest jednym najlepszym strategiem. A do nas, jako do dziedziców, należy zarządzanie. On nie powierzy swoich dóbr, dziecku, które mogłoby je roztrwonić. Nasze dziedzictwo jest olbrzymie, dlatego właśnie jest niezbędne nauczyć się zarządzać według jego wartości, według tego, jaki on jest. Konieczne jest, abyśmy zamienili mentalność niewolnika, którą posługiwaliśmy się w przeszłości, na mentalność dziedzica. Bóg wie, że jeżeli dostaniesz za dużo w swoim życiu, to może ci to sprowadzić na zatracenie. Dlatego On prowadzi progresywnie twoje życie. Ty ciągle musisz wzrastać i wzrastać i wzrastać w Nim, aby dostawać coraz to większe i większe rzeczy od Niego. Już wam kiedyś o tym mówiłem, ale ludzie, którzy wygrywają w Totolotka, jest taka, jest taka bardzo ciekawa statystyka, Około 80% ludzi, którzy wygrali w Totolotka albo nie żyje, albo wiecie, ma inne problemy, albo generalnie rozstroniła swój majątek i dzisiaj są w innym miejscu. Dlaczego? Ponieważ byli to ludzie, którzy byli nieprzygotowani na, to, na tak dużo, które dostali. Na tak dużo, które dostali. My się ciągle i ciągle musimy przygotowywać do tego, aby dostawać od Boga więcej. Ale do tego jest potrzebne to, abyśmy zmienili mentalność niewolnika, którą się posługiwaliśmy w przeszłości, na mentalność dziedzica. I teraz bardzo ważne, wszyscy tu, wszyscy tu jak tutaj siedzicie, cokolwiek dzisiaj o sobie nie myślisz, cokolwiek ludzie o tobie nie myślą, cokolwiek ludzie o tobie nie mówią, cokolwiek ty o sobie sam nie mówisz, wszyscy tu mamy prawo do życia pełnego łaski i błogosławieństwa. Chani, chciałbym, żebyście po tym kazaniu nie poszli do swoich domów, nie wrócili znowu i usiedli na swoich fajnych fotelach, kanapach, nogi na na stołek, włączyli telewizory i, i znowu patrzyli na tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam, gdzieś tam mają sukces. Gdzieś tam coś osiągnęli. Pomyślcie sobie o tym, że to jest życie, które Bóg ma dla was. Ja nie mówię o celebryctwie. Ja mówię o tym, że On ciągle ma dla ciebie więcej. Ty nie musisz sobie wyobrażać siebie gdzieś w jakimś cudownym miejscu. Ty możesz tam iść razem z Nim. Z biegiem czasu, kiedy Jego mądrość wchłania się w nas, kiedy wchłania się w nasze umysły, kiedy skupiamy się na Nim, wtedy też zaczynamy przyjmować wszystko to, co On dla nas przewidział. Jest taki klucz do wzięcia w posiadanie naszego dziedzictwa. Po pierwsze jest to niezachwiana wiara, która przenosi góry. Wiecie, tak jak malarz ciągle szuka jakiejś cudownej barwy, żeby ożywić swój obraz, tak jak... Człowiek, który, nie wiem, komponuje, jest kompozytorem, szuka jakiejś cudownej nuty, która ożywi jego symfonię. Tak Bóg szuka ludzi, którzy mają serce, umysły, pełne wiary. Wtedy może w cudowny sposób wykorzystać Twoje życie, wykorzystać Ciebie do tego, aby działy się różne rzeczy. Abraham miał nie, niezachwianą wiarę w Boga, dlatego Bóg wybrał go wśród ludu, by ustanowić swoje przymierze. Kiedy człowiek odpowiada na Boże Słowo, decyduje się wierzyć w Boga, bardziej niż w okoliczności lub we własne myśli, teraz mieliśmy taki czas tej pandemii, kiedy naprawdę życie wiarą, życie wiary, pomimo okoliczności, pomimo tego, co my myślimy, pomimo tego, jakie my mamy zrozumienie, naprawdę ma wielką, wielką wartość. Jak wiele ludzi odpadło w tym czasie. Jak wiele ludzi gdzieś szuka teraz nie wiadomo w czym i gdzie. Dlaczego? Dlatego właśnie, że zamiast wiarą skupiamy się często na okolicznościach i na rzeczach, o których my myślimy. Bóg jest wielki, Bóg jest dobry. Śpiewamy o tym. Amen? Mówimy o tym. Żyjemy tym. A kiedy przychodzi życie, to wszystko weryfikuje. Bóg pragnie widzieć nieustannie porywczą wiarę w naszym życiu. Przedstawia nam różne scenariusze, które pozwalają nam wprowadzić ją w życie. I teraz werset z Hebrajczyków 6,12. Abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Przez wiarę i cierpliwość, przez wiarę i cierpliwość... W tym czasie, jak nigdy, potrzebujemy więcej wiary i cierpliwości. Wiary i cierpliwości. Ja wierzę w to, że Bóg nas z tego wyprowadzi. Nie wiem, kiedy to będzie. Nie wiem, w jakich okolicznościach się to stanie, ale On to zrobi. To przez wiarę i wytrwałość dziedziczymy obietnice. Dlatego właśnie nasze dziedzictwo, wszystko to, co Bóg ma dla nas przygotowane, to nie pojawi się nagle, ale to będzie się pojawiać kartka po kartce, kartka po kartce, kartka po kartce. Musimy wyznaczać sobie regularne i jasne i konkretne cele, aby móc przez cały czas używać wiary i wytrwałości. Mam już tyle i tyle lat, nie będę się dalej uczył. Ale chcę być lekarzem. Mogę wybrać, mogę usiąść tutaj, będę się co tydzień modlił głośno. Pastorze obiecuję, będę się głośno modlił, że chcę być lekarzem. Będę? Bóg mnie tam doprowadzi. Mogę tak zrobić? Czy kiedykolwiek zostanę lekarzem? Ale jeśli bym dzisiaj złożył gdzieś papiery do szkoły, poszedł się już się uczył i byłbym takim kujonym, i bym prosił, Panie Boże, proszę, tylko pomóż mi się dobrze nauczyć, żebym zdał egzamin, Panie Boże, proszę Cię, żebym... To Pan Bóg by mnie przeprowadził i za 15 lat mielibyście tutaj Marcina Lekarza. Ale się nie wybieram. <grym> Musimy wyznaczać sobie regularne i jasne cele. Jeśli chcesz gdzieś dojść w swoim życiu, musisz mieć jasne i konkretne cele. Czy to jest życie z Bogiem, czy to jest życie... Twoje normalne, musisz mieć jasno wytyczone cele. Dojrzałość. Bóg powierza swoje dzieła dojrzałemu chrześcijaninowi. Cokolwiek to znaczy. Dzieci są przyciągane przez gry i zabawy. One szukają kogoś, kto by się nim zajął. Dorosły przeciwnie. Dorosły chrześcijanin. I teraz słuchajcie. Chce pracować, szuka odpowiedzialności. Chrześcijanin taki chce po prostu służyć Panu Bogu i innym ludziom. Chrześcijanin przechodzi przez cztery różne etapy w życiu duchowym. Po pierwsze rodzi się i jest nowo naradzonym Wtedy potrzebuje mleka i stałej opieki. Potem przychodzi etap dziecięcy, gdy zaczyna rozróżniać dobra od zła albo zło od dobra. A następnie pojawia się etap młodzieńczy. I teraz bardzo ważne to, co często mówię. Chrześcijanin nie dojrzewa w zależności od stażu lat w kościele, ale dojrzewa od postawy swojego serca. Możesz być 20 lat w kościele i możesz nie być dojrzałym chrześcijaninem. A możesz być 2 lata i będziesz dojrzałym chrześcijaninem. Wszystko zależy od postawy twojego serca. Dorosły jest więc kimś dojrzałym duchowo. Wierzę, wyzbył się tego, co pozostało z zachowania i rozmumowania dziecka. Galacjan 4,1 Powiem jeszcze, że dopóki dziedzic jest małym dzieckiem, to choć jest Panem wszystkiego, nie różni się od niewolnika. To, że jesteś dziedzicem, to jest pewne. Dzisiaj siedzi tutaj około 50-60 dziedziców. To, że jesteś dziedzicem, to jest pewne. Bóg tego nigdy nie wycofa, Bóg tego nigdy nie wyrzuci. On nigdy Cię z tego, tego nie pozbawi. Ale to, na jakim jesteś etapie wzrostu w swoim życiu duchowym, oddaje to, ile Ci powierzono, oddaje to, ile dostałeś od Niego. I teraz na koniec chciałbym Wam powiedzieć o czymś, co uważam, że do czego powinniśmy powrócić. Bo wierzę, że kiedyś chrześcijanie to mieli, nawet nawet jak pastor mówił o pastorze gąsiorowskim, myślę, że to, to jest to, czym ci ludzie też się kierowali w swoim życiu. To, czego często nam brakuje. To często, co, czego my nie posiadamy albo, albo nie chcemy, ponieważ, wiecie, mamy takie przekręcone myślenie o tym, że to może być złe. Ale my wszyscy w swoim życiu potrzebujemy też jako chrześcijanie, potrzebujemy mieć takiego ducha dominacji. Potrzebujemy dominować w miejscach, w którym jesteśmy w miejscach, do których się udajemy. Jeśli pewnego dnia wejdziesz do swojego domu, wejdziesz do swojego domu i zobaczysz obcą osobę w środku, to bez wahania wyrzucisz ją na zewnątrz. Amen? Jeśli byś wpadł do swojego domu, zobaczył, że tam stoi złodziej, że bierze z twojej lodówki coś, co byś zrobił? Wezwał policję. Janek by go pobił. Na pewno. Wyrzuciłbyś go z tego domu czy to przez policję, czy byś go pobił, wyrzuciłbyś go z tego domu, na zewnątrz. I pomyślcie teraz o tym, że ktoś korzysta z tego wszystkiego, co w Bożych oczach jest naszą własnością, a my nic z tym nie robimy. Albo prawie nic. Dlatego musimy rozwinąć sobie ducha dominacji, aby pójść i odebrać to, co do nas należy. W jaki sposób to zrobić? Pięć punktów i kończę. Po pierwsze, nie podejmujcie nigdy żadnej decyzji, bazując na chwilowych uczuciach. To, co emocjonalne, jest przejściowe i chwilowe. Nie bazuj na swoich emocjach. Dwa, podążajcie za ludźmi, którzy dominują w, tego dobre, w dobrym tego słowa znaczeniu, którzy są mentorami, którzy są ludźmi, którzy już coś osiągnęli w swoim życiu, którzy mogą Ci wskazać pewne rzeczy, którzy mogą Ci wskazać pewne drogi. Naśladujcie ich i to jest najlepszy sposób uczenia się. Oni będą doskonałymi szkoleniowcami. Oni będą odkrywać Wasze zdolności, będą więcej wymagać od Was niż od innych. Bądźcie przychylni ich wymaganiom, bo to Was wyszkoli. To Was zaprowadzi dalej. Nie pozwólcie, by ktoś wytyczał za was wasze osobiste cele. Nie pozwólcie innym ludziom, żeby mówili wam, co macie robić w swoim życiu. Gdzie macie dojść? Idź Marcin, ty musisz być lekarzem. Nie muszę być lekarzem. Będę tym, kim Bóg chce, żebym był. Kim mi pokaże, że mam być. Przestańcie słuchać opinii ludzi na wasz temat, ale przyjmujcie te, które Bóg ma o was. Złóżcie nadzieję w Bogu. On pomoże wam dotrzeć do rzeczy, do których nie możecie dojść własnymi sposobami. I ostatni na koniec. Ciągle i ciągle i ciągle zadawaj sobie pytanie, czy jesteś dziedzicem, czy jesteś niewolnikiem. Amen.